Witam Was zgodnie z zapowiedzią z nowej czołówki w piątek o dziewiątej. Powinienem był tą czołówkę jakoś tak wcześniej zapowiedzieć, ale ani 90 odcinek, który zwykle jest jakimś takim zamykającym transzę, ani 91 nie zostawiły na to miejsca więc y, pozwolę sobie na to w tym odcinku. Ten odcinek będzie taki trochę luźniejszy. Przyznam szczerze, że nieco się rozbestwiłem, bo ostatnie cztery odcinki y, pozwoliły na dużą swobodę. Trzy z nich miałem przygotowane z góry. Czwarty nagrałem tak y, z marszu w tak zwanym międzyczasie. Cwiszęcajcie jak to mawiają Niemcy. I ostatecznie... Zdarzyło się to, co już dawno mi się nie zdarzyło, czyli nadszedł czwartkowy wieczór, a ja stanąłem przed e, zadaniem, jakim jest nagranie odcinka. I muszę przyznać, tak jak już to się parokrotnie zdarzało, że miałem pewien problem. Początkowo miałem pomysł, żeby nagrać coś e, na temat euro 2012. Nie tyle samego euro, co na temat mojej osobistej, takiej zupełnie bezinteresownej nienawiści do zarówno tej imprezy, jak i do piłki nożnej w ogóle, bo bądźmy szczerzy, nie wiem, nie rozumiem kompletnie, jak można nazywać sportem narodowym piłkę nożną, w której ostatnie jakiekolwiek sukcesy odnosiliśmy trzy dekady temu. Nie wiem, jak można e, ekscytować się tym wszystkim, i ciężko mi się też patrzy na kraj ogarnięty totalną gorączką, gdzie obok flaków kibica leżą tampony kibica i lizaki kibica i ręczniki kibica i klapki kibica i skarpety do sandałów kibica. W tym wszystkim słuchać pieprzenia o stadionie, o upadających firmach, o całej reszcie i widzieć całą masę, jak to określił dzisiaj mój kolega z pracy pikników, którzy nagle... E, pokochali piłkę nożną i <śmiech> rzucili się do radosnego, takiego e, ludycznego obchodzenia tego święta. Nie ja wiem, czy to jest święto. Być może na tym skorzystamy, być może nie. Wiem na przykład <śmiech> z racji pracy w branży, że TVP <śmiech> umoczyła potwornie na transmisjach. E, <śmiech> pewnie, że tak. <śmiech> Generalnie miałem ochotę trochę pomarudzić, ale pomyślałem sobie, że taki zupełnie bezinteresowny hejt. Po pierwsze nikogo już nie obejdzie, bo yy, strasznie mainstreamowe zrobiło się jechanie po euro w tym wszystkim. A po drugie, że no, to nie jest tak, że nienawiści nigdy dość. Będę jeszcze miał okazję. Zresztą yy, jutro dla Was słuchaczy, jutro jest... Yy, Mecz Polska-Czechy udało nam się doprowadzić do sytuacji, kiedy mamy dwa razy mecz o wszystko. Ja w ten mecz nie wierzę, wy, przynajmniej część z was, na pewno tak. Być może, jeżeli coś mnie tknie, to będę mógł po tym meczu, w zależności od wyniku, jeszcze jakiś odcinek nagrać. Może zaproszę jakiegoś gościa, który trochę lepiej się na tym wszystkim zna ode mnie. W każdym razie powrzuciłem pomysł, żeby w tym odcinku o euro pogadać. Chociaż myślę, że w tym przydługim akapicie zawarłem większość moich pomysłów, które chciałem wykorzystać. Potem, kiedy już rozstałem się z myślą o, o mówieniu o euro, pomyślałem, że mógłbym troszeczkę porozmawiać sam ze sobą cierpie, powiem Wam, na ciekawą odmianę melomanii. Jest to melomania w stosunku do własnego głosu. Niektórzy złośliwi mówią, że to megalomania. Lubię brzmienie mojego głosu, ale tylko kiedy słucham go w momencie wypowiadania. Natomiast kiedy jestem zmuszony odsłuchiwać odcinki przy składaniu, to się strasznie męczę. Przyznam się szczerze, że Odcinki gram zwykle na jednym oddechu, bez cięć, bez niczego. I jeżeli nie ma autentycznie takich dużych zacięć i rzeczy do poprawek, to, mm, to nie montuję ich. A jak ich nie montuję, a tylko i wyłącznie doklejam intro i outro, to często nawet potrafię ich nie przesłuchać. No wiem, głupio, ale skoro... Powiedziałem coś, skoro coś ze mnie wyszło. Znaczy, że to miałem na myśli, tak miało być. Nie, nie widzę powodu tej kontrolowania. Owszem, w czasach B180 bawiłem się w wycinanie pauz, kaszlnięć, tego typu rzeczy. To jest to, co na przykład robi Mando. Podziwiam go e, strasznie za to, że mu się chce, mnie się nie chce. Chciałem powiedzieć, że mnie by się nie chciało, ale mnie się po prostu nie chce. Mógłbym, ale z drugiej strony też nie widzę sensu i potrzeby, żeby skracać sobie odcinki z 20 minut do na przykład 15. Prawda? Prawda. Dygresja. <grym> I trochę odpłynąłem. Pomyślałem sobie też, kiedy porzuciłem już pomysł o mówieniu euro i filce nożnej, że mógłbym powiedzieć coś na temat Androida, bo stałem się posiadaczem smartfona z Androidem. Poprzedni mój smartfon pracował na Symbianie. Była to Nokia jeszcze z fizyczną klawiaturą. Pamiętam, że ja byłem strasznie uprzedzony do klawiatur wirtualnych i muszę przyznać szczerze, że o ile nauczyłem się korzystać z klawiatury wirtualnej, to cały czas nie jest to jednak dla mnie ten sam komfort. W każdym razie poprzednia Nokia z Symbianem po dwóch latach bardzo dzielnej, ofiarnej, odważnej pracy, a konkretnie tydzień przed upłynięciem tych dwóch lat nabawiła się feleru, który ją zdyskwalifikował. Konkretnie yy, przestał działać głośnik. Działał tylko głośno mówiący, a nie dało się zupełnie rozmawiać normalnie przez telefon. Sami przyznacie, że w przypadku telefonu jest to wada, która zupełnie eliminuje go z eksploatacji. W związku z tym stałem się posiadaczem Samsunga no bo mogłem stać się posiadaczem Androida albo Windows Phonea albo tej nowej wersji Symbiana ponieważ Symbiana już trenowałem i nie bardzo wierzę w odgrzanie go w nowej wersji no to miałem do wybioru Androida albo Windows Windows mam na co dzień i stwierdziłem, że spróbuję był taki pomysł, żeby właśnie o Androidzie coś z siebie wydusić, ale na dobrą sprawę, kiedy jest się użytkownikiem systemu od tam powiedzmy dwóch czy trzech tygodni, to trudno jest wydusić z siebie cokolwiek sensownego i chociażbym nawet zmyślał bądź robił dygresję w moim stylu, nawiązywał gdzieś tam do otwartego oprogramowania. Tu, tu oczywiście mógłbym pójść za ciosem na przykład, Mówić o licencjach Creative Commons, o czymś, co dla nas podcasterów jest w jakiś sposób bardzo bliskie, bo większość z nas korzysta z tego typu zasobów i jak wierzę, większość z nas na tego typu właśnie licencjach swoje prace udostępnia. No Ale tak jak mówiłem, po dwóch czy trzech tygodniach pracy na systemie nie mam za wiele do powiedzenia na jego temat. W związku z tym pomyślałem, że oddam się temu, o czym już wspominałem czyli megalomanii i opowiem tu troszeczkę o różnych rzeczach, które robię. To zresztą już też wcześniej na łamach tego podcastu robiłem. I pierwszą z nich jest rzecz właśnie, która związana jest jak najbardziej z licencjami Creative Commons, czyli coś, co nazwałem szumnie serwisem zdjęciowym Konstancina Jeziorny. Ja mam także ja lubię robić zdjęcia zawsze jak miałem dostęp do sprzętu to robiłem tyle że aparatem cyfrowym posługuje się od jakiejś powiedzmy dekady wcześniej tego typu sprzęty po prostu nie istniały. Gdzieś tam, dajmy na to, istniały pod koniec lat 90., były drogie i robiły absolutnie beznadziejne, strasznie zblokowanej odpegi. W związku z tym, tak naprawdę, gdzieś tam moja namiętność do robienia dużej ilości zdjęć pojawiła się na przestrzeni ostatnich kilku lat. Od mniej więcej 2004 roku gromadzę zdjęcia ze swojego miasta z Konstancina Jeziorny chociaż trzeba przyznać szczerze, że ten proceder nasilił się powiedzmy gdzieś tam w okolicach roku 2009 2010 w chwili obecnej e, mam takich udostępnionych dobrze ponad 3000 zdjęć 3000 zdjęć, które dokumentują różne rzeczy przebudowę drogi dojazdowej, wyburzenie mostu, rozbiórkę starej willi, bądź renowacje, prace renowacyjne w parku, najróżniejsze no rzeczy, albo po prostu wygląd ulic, wygląd budynków, jakieś zdjęcia z imprez, festynów, z wydarzeń z tego typu rzeczy. I już teraz chociaż to jest stosunkowo mały okres, bo bo ten span tych zdjęć obejmuje 6 lat. Już teraz jestem w stanie zestawiać zdjęcia, było, jest i porównywać rzeczy takie, jakie były kiedyś z takimi, jak są teraz. Bardzo, bardzo, bardzo mocno to się wszystko zmienia. Ech. I dzisiaj, no, dla Was wczoraj, bo nagrywam ten odcinek w czwartek, dostałem telefon z Konstancińskiego Domu Kultury z informacją, że przygotowywana jest właśnie taka, a nie inna wystawa o Konstancinie w podobnym stylu. Z, y, stare zdjęcia, nowe zdjęcia, obiekty, różnego typu rzeczy i y, padło pytanie, czy byłbym gotów na tę okoliczność udostępnić kilka zdjęć ze swoich zbiorów. Mam wrażenie, że tak naprawdę przez te ostatnie mm, Dwa czy trzy lata, kiedy prowadzę ten serwis, czekałem właśnie na ten moment, e, właśnie na taką chwilę, kiedy będę mógł powiedzieć: Tak, no, one właśnie po to są. <śmiech> Weźcie, podpiszcie i, i wykorzystajcie. Także będę miał swoją piątą wystawę. No, oczywiście, mówienie: moja wystawa jest bardzo szumna, bo. E, w tym wypadku nie jest to nawet wystawa zbiorowa artystów, tylko po prostu wystawa dotycząca jakiegoś miejsca koncepcji, jakiegoś tematu niemniej biorę w niej udział cztery poprzednie to były wystawy komiksowe z czego dwie z nich cieszy mnie to i śmieszy niepomiernie i, i będzie mi dawać zawsze dużo radości, są to wy, wystawy komiksu lesbijskiego i feministycznego na których wystawiane były wybrane plansze z mojego komiksu zatytułowanego Klaster Dorastanie i tak jest do dupy tam był taki bardzo krótki i mały wątek lesbijski który zamykał się prawdopodobnie w trzech czy czterech stronach ale dzięki właśnie nie, no wątek oczywiście tak, rozciągał się na całą historię w ten czy inny sposób. Natomiast sam e, fakt tutaj zaangażowania erotycznej strony zjawiska <coughs> był krótki. E, dzięki obecności tego wątku komiks dwa razy był wystawiany na tego typu wystawach. Zawsze fajnie e, i po nazwisku, więc wciągam go sobie bez żenady na listę wystaw. Bardzo się cieszę z tego, że właśnie Konstancin też w moim obiektywie uwieczniony będzie gdzieś tam pokazany. Trochę się zastanawiam nad tym, żeby przygotować jakiś taki zbiór i namówić kogoś, bądź skorzystać z jakichś innych propozycji. Dzisiaj znajoma artystka z, tu z miasta właśnie na Facebooku podrzuciła mi bardzo ciekawy pomysł, ale jestem zaleniwy, żeby usiąść, wybrać, przemyśleć to, zrobić to z jakąś koncepcją, żeby zrobić coś innego niż po prostu pokazanie hurtem 3000 zdjęć w ogrupowanych podatach bądź wydarzeniach. Samym natomiast serwisem zdjęciowym Konstancina Jeziorny wiąże się jeszcze jedna historia, dlatego, że o tym serwisie rozmawiałem z miejscowym domem kultury już wcześniej. W związku z przygotowywaniem bazy zabytkowych i ciekawych willi i różnego typu budowli na terenie Konstancina Jeziorny i rozmawialiśmy o tym, że ja mógłbym takie zdjęcia udostępnić bądź sprzedać, bądź wręcz wykonać na potrzeby tej bazy ale przy okazji tej rozmowy, która dotyczyła inicjatywy odsuniętej dosyć daleko w czasie i odległej padło pytania, co by pan jeszcze mógł zaproponować, a ja wtedy powiedziałem komiksu Konstancinie. No bo co, co może zaproponować taki człowiek jak ja? To było wiele miesięcy temu. Ja miałem taki pomysł, szkic, gdzieś tam koncepcję na to, żeby zrobić komiks ogólnie o mieście. Z tym jestem jest problem, dlatego, że tak naprawdę to są dwa zupełnie różne, połączone ze sobą miasta plus trochę yy, okolicznych wsi i jak się po tym mieście człowiek porusza, to widać bardzo wyraźnie takie strefy funkcjonalne, że czym innym jest jeziorna, zupełnie czym innym jest Mirków, który leży jakby na wyspie między kanałem a, a rzeką i ogromna dzielnica, gdzie mieszka straszna ilość ludzi, a tam w adresach są tylko dwie ulice. Tam do zeszłego roku była najstarsza działająca w Polsce papiernia, która pod koniec lat 80. była największą papiernią w Europie pod względem zabudowanych maszyn generalnie, rzecz biorąc, przestała działać, za chwilę wszystko to przestanie istnieć czym innym jest Konstancin ze swoim rachitycznym, ledwo dyszącym uzdrowiskiem które po prywatyzacji może wreszcie zacznie funkcjonować z parkiem nie chce mi się wracać do tego tematu, jest lepiej niż było a nie chcę mi się o tym mówić ze względu na tony malkontentów ze swoją tężnią. Jeszcze inaczej wygląda z Kolimów, który był kiedyś osadą zupełnie oddzielną. Ale starałem się napisać jakiś taki scenariusz właśnie zbierający trochę historię. Konstancina Jeziorny zaczynający się od młyna papierniczego na rzece Jeziorce, od pojedynków dlatego, że na rzece przebiegała granica władzy Marszałka Dworu, więc panowie przyjeżdżali pojedynkować się na tereny, na których ja obecnie mieszkam. Potem był tam wspaniały park założony przez hrabiego Skórzewskiego, w którym przechadzał się Żeromski, który zresztą przechodził często przez parki, uciekał dalej, jeszcze w dół w stronę obór, które znowuż są kolebką jakby osadnictwa w tym terenie, bo tamten majątek pochodzi sprzed kilkuset lat zaproponowałem coś takiego ostatecznie stanęło na tym, że trzeba będzie jednak napisać biografię hrabiego Witolda Skórzewskiego który związany był właśnie z rodziną Potulickich która lat temu kilkaset przejęła dobra oborskie bo tam się różne rzeczy działy <śmiech> I po kilku miesiącach dosyć trudnej, przyznaję, wytężonej pracy udało mi się stworzyć scenariusz. Chciałem go nazwać wielki planista. Ci z Was, którzy czytają komiksy bądź czytali je w latach 80. powinni wiedzieć, dlaczego. Pomysł ten nie przyjął się. Komiks w chwili obecnej nie ma jeszcze sprecyzowanego tytułu, ale udało mi się popełnić scenariusz. Jesteśmy teraz na etapie Wyboru rysownika. Był z tym pewien problem, ponieważ człowiek, który pierwotnie miał rysować ten scenariusz, musiał się wycofać. W chwili obecnej jest pewna bardzo wąska grupa chętnych. Nie będę mówił, kto nie chce zapeszać decyzja tutaj zapadnie po stronie Domu Kultury. Ja oczywiście mam swoje preferencje, ale nie zdradzam się z nimi, dlatego że to jest projekt komercyjny. Tutaj złożone zostało zamówienie, zostało ono zapłacone, więc ja mogę wyrażać swoją opinię, natomiast mam wrażenie, że traktowanie tego jako swojego własnego projektu i robienie go pod siebie i wybieranie grafiki pod siebie też niekoniecznie musi się ostatecznie okazać się szczęśliwy. To ma być komiks dla ludzi, a nie dla mnie. Chociaż ja wiem, z kim spośród tych ludzi chciałbym współpracować. Kiedy tylko zapadną takie decyzje, to informacja ta, gdy ruszą prace nad stroną graficzną, trafi na portale branżowe i będzie ją bardzo łatwo znaleźć. Komiks, sam komiks, trudno jest mi powiedzieć, kiedy powstanie, być może późnym latem, być może wczesną wiosną. W każdym razie w tym roku mija 100 lat od śmierci założyciela Konstancina, hrabiego Witolda Skórzewskiego. Ale być może o tym, jakim był człowiekiem i w jaki sposób w ciągu dwóch lat w totalnie dzikim lesie nad rzeką zbudował super nowoczesne europejskie miasto wypoczynkowe będziecie mogli się z tego komiksu już za parę miesięcy dowiedzieć. I tym samym widzę, że tak sobie siedząc w podcasterskiej łazience z nogami założonymi na wannę, radośnie pieprząc, dobiłem do 20 minut i ponieważ staram się nie być w życiu człowiekiem podłym ani krzywdy innym, nie, niepotrzebnie nie czynić, Myślę, że na tym powinienem zakończyć. Życzę Wam spokojnego piątku, jeżeli jesteście w pracy. Radosnego weekendu, a tym z Was, którzy inaczej niż ja nie czują nienawiści do piłki nożnej Euro i całej tej chucpy, która się odbyła, życzę, no, żeby Polacy wygrali. Bo podobno, jeżeli wygrają, to nawet jeżeli Rosjanie nie przegrają, to i tak wyjdziemy z grupy. Tego dowiedziałem się dzisiaj. Pozdrawiam Was.